Ciekawostką dla przybysza z naszego kraju jest bez wątpienia organizacja ruchu na ulicach miasteczka Sevedolen. Mianowicie tutaj na większości z tych uliczek, ze względu na to, że są bardzo wąskie, praktycznie nie ma chodników. Faktem jest, że stosunkowo mało ludzi widuje się na ulicy, a jednak wszyscy oni poruszają się często bezpośrednio po jezdni zwłaszcza osoby z wózkiem już nie mówiąc o rowerzystach tutaj gdzieś muszą iść po ulicy oczywiście na głównych ulicach tam gdzie ruch jest duży są wydzielone ścieżki rowerowe są wydzielone osobno chodniki pasy ruchu i cała reszta na uliczkach osiedlowych niewielkich, takich jak Mijana przeze mnie teraz zwygien ulica Graniczna. Nazywa się tak ze względu na to, że oddziela Partille Komun i Jety Bosz, Nie ma praktycznie stref ruchu. Faktem jest, że na całym terenie osiedla obowiązuje ograniczenie do 30. Przejścia dla pieszych oznaczone są w głównych punktach, ale niezależnie od nich jest wszędzie dużo takich ograniczników pomysł na śpiącego policjanta tak zwanego pierwszy raz widziałem właśnie tu są one jednak realizowane nieco inaczej niż u nas nie jest to ordynarny twardy próg na którym można byłoby połamać zawieszenie lecz dosyć spora betonowa wyspa rozciągająca się w powszech drogi przy tym ograniczona z obydwu stron za pomocą yy niskich metrowych tabliczek z narysowanym rowerzystą, z narysowanym pieszym bądź bawiącymi się dziećmi i z przypomnieniem, że na terenie obowiązuje 30 km na godzinę. To jest coś, co nam, Polakom, mam wrażenie, mówię tu zresztą po sobie, trudno byłoby zaakceptować na Mojej ulicy Sobieskiego na osiedlu Grapa również jest ograniczenie do 30. Przy czym jest to ulica prosta. Kiedy jedzie się od strony ulicy Odlasu w kierunku ulicy Piłsudskiego, to w zasadzie prawie zawsze, za wyjątkiem jednego skrzywania, ma się pierwszeństwo. Więc jakoś tak naturalne wydaje się naciśnięcie gazu. Gdyby na ulicy Sobieskiego stały ograniczenia, takie same jak stoją tutaj na osiedlu Sewedolen, to prawdopodobnie pociśnięcie gazu byłoby tam niemożliwe. Owszem, przez taki próg można przejechać z większą prędkością, ale tak samo jak można było wziąć za Poroszcem zakręt 90 stopni przy 120 km na godzinę. Oczywiście, że można było, ale tylko raz. Tak więc tutaj wygląda to inaczej. Ciekawostką są e, kwietniki. Kwietniki, które stoją bezpośrednio na jezdni. Jest tutaj niedaleko plac zabaw. Plac zabaw, który zresztą pamiętam z pierwszej mojej wizyty bardzo dawnej wizyty, którą odbyłem w Sewedolen w 1984 roku. Plac zabaw, który robił wtedy na mnie ogromne wrażenie. U nas, na przykład w parku w albo gdy bywałem w Półtuszku u, u rodziców mojej matki świętej pamięci, rodziców w sensie dziadków świętej pamięci, a nie mojej matki na szczęście. E, to place zabaw składały się z rurek, e, drabinki, metalowa zjeżdżalnia, zespawany z rur stojak do huśtawek, które często też były na metalowych rurkach z drewnianymi siedziskami. Ten plac zabaw był inny. Znajdowała się na nim na przykład studnia z drewnianych bali, studniowieża, na którą można było się wspiąć, a także coś, czego nigdy wcześniej w swoim sześcioletnim wówczas życiu nie widziałem, czyli Wielka kratownica, na której wisiała siatka. Siatka z łańcuchów pokrytych plastikowym tworzywem, taką osnową. Plac zabaw zresztą stoi do dziś. Ma się dobrze i właśnie zbliżam się do niego. Bawią się tam dzieci. Są huśtawki. Huśtawki, które też były niecodzienne, bo były to huśtawki zrobione ze zużytych opon. To był taki pomysł, wow, faktor wow w ogóle w Szwecji w 1984 roku był niesłabnący. Tymczasem wrócę do tego, od czego zacząłem na ulicy Melanwegen, czyli ulicy Środkowej, na wysokości placu zabaw, a konkretniej tuż przed dojechaniem do niego stoją drewniane kwietniki. Są to drewniane kwietniki, cztery sztuki, które stoją bezpośrednio na jezdni. Najpierw jeden blokuje całą lewą część jezdni, a kawałek dalej i mówimy tu dosłownie o kawałku. Mówimy tutaj o odległości na dwie długości samochodu. Drugi blokuje drugą, przeciwległą część jezdni. Żeby więc przejechać między nimi, należy zwolnić prawie do zera i wyminąć te przeszkody. Gdyby trafiło się tak, że dwie, dwa samochody naraz jadą, to w ogóle jeden z nich musi się zatrzymać. Wymusza to na okolicznych mieszkańcach i na przejeżdżających zachowanie bardzo niskiej prędkości w okolicy placu zabaw. Ciekawostką jest to, że kwietniki te drewniane z rosnącymi w nich pelargoniami stoją po prostu na jezdni. Nie są do niej w żaden sposób przymocowane. Nie są w żaden sposób zabezpieczone. Gdyby coś takiego miało miejsce w Polsce, to jeszcze pierwszej nocy ktoś z mieszkańców przyszedłby i te zawali drogi uniemożliwiające normalną, prędką jazdę po jezdni, wytargałby z jezdni gdzieś hen najlepiej rzucił w krzaki albo sąsiadowi na ogród gdyby dał radę przerzucić je przez dwumetrowy parkan mogłoby się też zdarzyć tak, że ktoś by je dla zabawy podpalił albo z niechęci do ograniczania świętego ruchu drogowego porąbał a no, może troszeczkę wyolbrzymiam Całą sprawę. Faktem jednak jest, że tego typu zabezpieczenia w Polsce nie spotykają się z dobrym przyjęciem i byłyby na pewno potraktowane z dużym dystansem i raczej negatywnie. Tymczasem tutaj na osiedlu jest co najmniej kilka miejsc, w których identyczne, gotowe, prefabrykowane kwietniki stojące centralnie na środku jezdni widziałem. Siedzę teraz na rzeczonym placu zabaw, który przez te wszystkie lata nie zmienił się aż tak wiele. Z jednej strony jest kącik ewidentnie dla rodziców z dziećmi mniejszymi wózkowymi, taki gdzie są ławki osłonięty metrowym żywopłotem rosnącym na murku z podkładów kolejowych. Naprzeciwko mnie duża piaskownica duża naprawdę. Dalej nie ma już niestety wieży, którą pamiętałem z dzieciństwa. Nie ma też kratownicy z, z siatką, z siecią. Widać zużyły się. Są natomiast nadal huśtawki z opon, w tym bardzo ciekawe huśtawki dla małych dzieci, które składają się z dużej opony i podwieszonej pod nią małej oponki, na której taki dzieciak siada i zabezpieczony jakby tą dużą, buja się. Jest też huśtawka na sprężynach, zjeżdżalnia i to, co również pierwszy raz widziałem tutaj, czyli y, zabawki do bujania się znajdujące się na sprężynie. Tego u nas w latach 80. nie było. Wielka sprężyna i na niej siedzisko w kształcie konika, motorka, albo jakieś inne, które łapie się za uchwyty znajdujące się na przodzie i na którym można się porządnie bójnąć Coś, co wtedy było ciekawostką, nowością i rzeczą niezwykłą, a teraz dla mnie, tak samo jak dla moich dzieci, jest codziennością. Widać więc, jak bardzo jednak Polska dogoniła Szwecję pod względem pewnych, pod pewnym względem. Chociażby jeśli chodzi o Technologie i różne, że tak powiem, no, przedmioty życia codziennego. Zbliżam się teraz powoli ku głównej ulicy Miasteczka Jetoboswegiem, ulica Geteborska. Podobnie jak główną ulicę Jeziornie, jest ulica Warszawska, która prowadzi ku małemu, raczej zaskoczeniu do Warszawy. Tak samo. Jetebożwegien kieruje się do Geteborga na południe od Sewonu równolegle do autostrady i do rzeki. Te trzy ciągi rozchodzą się, potem oczywiście nie biegną cały czas jednocześnie obok siebie, ale na tym etapie są. I ciekawie zorganizowany jest, o czym już wspominałem, trochę przejazd przez miasteczko, gdyż pierwszą linią jest zupełnie wydzielony trakt rowerowo-pieszy, służący jednocześnie za swego rodzaju drogę dojazdową. Bardzo ciekawie zorganizowane są tu też skrzyżowania z ulicami samochodowymi. Mianowicie jest tam podwyższenie, rodzaj wyspy. Samochód musi zwolnić, najechać na biegnącą wyżej drogę pieszo-rowerową, a następnie zjechać z niej. To nie jest tak jak u nas, że mamy przejście dla pieszych, bądź przejazd dla rowerów. Tu jest odwrotnie. Tutaj to samochód zmuszony jest wjechać na drogę. I zupełnie inaczej wygląda to wszystko nawet takie drobiazgi jak przejścia dla pieszych na środku, których często jest wiele, a często nawet nie są oznaczone, a zaznaczone jedynie wyspą na środku jezdni, ograniczoną z obu stron dwoma grubymi, potężnymi pachołkami. Na taką jezdnię zresztą nawet teraz w ciągu dnia, a jest środa, środek tygodnia, godzina popołudniowa, okolice bodajże 16-17 i ruch jest spory można na dobrą sprawę bez większej obawy wyjść na jezdnię i po prostu przejść. Związane to jest z tym, że w naszym kodeksie drogowym istnieje wprawdzie zapis, że jeżeli kierowca widzi pieszego, to powinien umożliwić mu przejście przez jezdnię. Ale jest to tylko zapis. Tutaj istnieje przepis, że jeżeli pieszy chce przejść i kierowca go widzi, to ma po prostu obowiązek zatrzymać się i pieszego przepuścić. Różnica między kierowcami polskimi a kierowcami skandynawskimi jest taka, że kierowcy skandynawscy rzeczywiście do tego przepisu się stosują. Wielokrotnie zdarzało się, że kiedy szedłem wzdłuż ulicy, obróciłem się twarzą do jezdni z zamiarem przekroczenia jej. Najbliższy kierowca, jeżeli taki był, zatrzymywał się i najzwyczajniej świecie nie przepuszczał. Jest coś takiego w tych ludziach, że ich praworządność, poziom przestrzegania prawa jest dużo wyższy. Mówi się, że w Polakach niechęć do prawa i do wszelkich regulacji podyktowana jest zaborami, a następnie długim okresem socjalizmu, że łamanie prawa jest w pewien sposób, czy też było w tamtych latach, wyrazem walki, wyrazem patriotyzmu. Faktem jest jednak, że obecnie, niezależnie od tego, co różni ludzie starają się mówić, żyjemy w kraju, w którym przestrzeganie prawa, generalnie rzecz biorąc, za pewnymi patylogicznymi wyjątkami, służy nam, obywatelom. I dobrze by było jednak się do niego stosować bo nie stosując się do niego w takich sytuacjach jak ruch drogowy, po prostu w najzwyczajniej w świecie szkodzimy sobie. I, od, I sytuacja, którą opisałem, podszedłem do oznaczonego przejścia dla pieszych, stanąłem, kierowcy z obydwu stron natychmiast zwolnili. Nie czekali, aż dojadą do przejścia dla pieszych, nie czekali, aż ja wejdę na jezdnię. Widząc mnie i kierowca Volvo z jednej strony, i kierowca Volkswagena z drugiej strony po prostu nacisnęli hamulce i nawet nie bawili się w dojeżdżanie do przejścia. Poczekali, aż ja przeszedłem i ruszyli. Dla nich tutaj jest to absolutnie oczywiste, że priorytet w takim miejscu, na takiej ulicy, gdzie ruch e, osobowy, rowerowy i motor <śm> silnikowy łączą się pierwszeństwo, mają najsłabsi uczestnicy tego ruchu, czyli piesi. Podobnie rzecz ma się z połączeniem ruchu pieszego i rowerowego. Ścieżka rowerowa wyznaczona jest ciągłą białą linią wymalowaną bezpośrednio na chodniku. Znajduje się taka ścieżka z jednej strony ulicy, z drugiej strony natomiast znajdują się parkingi, podjazdy do sklepów oraz podniesiony z obydwu stron ograniczony krawężykiem chodnik z wymalowanym symbolem dorosłego prowadzącego dziecko za rękę ciekawostką jest to, że ten ciąg pieszy po tamtej stronie ulicy jest stosunkowo wąski nie ma nawet metra a jednak nie zdarzyło mi się widzieć żadnego pieszego który szedłby po części dla rowerów. Tak samo jak tutaj rowerzystów widuje tylko i wyłącznie na chodniku wtedy, kiedy ciągi te łączą się lub kiedy nie ma wydzielonego ciągu dla rowerzystów. Inną sprawą jest, że nie widuje ich na jezdni dla samochodów, jeżeli istnieje ciąg rowerowy oczywiście możemy tutaj dyskutować sobie o tym, że Szwedzi mogą pozwolić sobie na wyższą kulturę jazdy na rowerze e, chociażby z tego względu, że mają ścieżki rowerowe owszem e, wzdłuż głównej ulicy w moim mieście ścieżki rowerowej nie ma dlatego rowerzyści zmuszeni są albo do jazdy po jezdni co może być karkołomnym i groźnym doświadczeniem albo do jazdy po chodniku co jest doświadczeniem jeszcze bardziej karkołomnym prawdą jednak jest, że w miejscach gdzie ciągi rowerowe i piesze w Polsce sąsiadują ze sobą nie obserwuję tak dużego wzajemnego respektu dla tych dwóch różnych grup użytkowników u nas pieszy, idący całą szerokością ścieżki rowerowej jest nadal standardem. W końcu to jest chodnik o co chodzi. Tutaj, tak jak mówiłem, wspólny ciąg, ludzie z wózkami, ludzie z dziećmi, oni w żadnym wypadku nie wchodzą na sekcję dla rowerów, bo to jest sekcja dla rowerów. Żaden z nich nie będzie chciał zmuszać rowerzysty, do nagłego hamowania albo, nie daj Bóg, narażać się na to, że ktoś mu zrobi garaż z dupy. Chociaż w przypadku takiej kolizji nie miałem okazji oglądać i myślę, że zdarzają się niezwykle rzadko. To jednak jest już, jak sądzę, element y, nieswoisty wyłącznie dla Doliny Sewonu, ale po prostu różnica gdzieś w życiu społecznym, w wychowaniu, w przygotowaniu do bycia obywatelem między tymi dwoma krajami. Pod tym względem, o ile technologicznie w jakiś tam sposób również pod względem stopy życiowej zbliżyliśmy się do Szwecji i te 30 lat pozwoliły wyeliminować gigantyczną przepaść cywilizacyjną, jaka wtedy dzieliła Dolinę Sewolu od Konstancina Jeziorny to pod względem społecznym, pod względem także w dużej mierze dojrzałości do społeczeństwa obywatelskiego do jakiegoś pokojowego współistnienia niestety nie nadrobiliśmy aż tak dużo mówi się, że Szwedzi, że w ogóle Skandynawowie to narody chłodne to narody takie bardzo zachowawcze w obejściu. Prawdą jest, że brak w nich wylewności właściwej Słowianom, że brak w nich jakiejś takiej charakterystycznej dla ludów śródziemnomorskich nadmiernej lepkości, czułości zaprzyjaźniania się. Jednak y, trzeba wziąć pod uwagę, że są to ludzie, których jeszcze w latach 80. było bardzo mało na bardzo dużym terenie. Oni mieszkali z dala od siebie. Nawet skupieni w miastach są troszeczkę tak, jak ludzie u nas z małych miejscowości, bądź ze wsi zachowują dużo większy dystans. A jednocześnie przy tym wszystkim, kiedy sami raczej nie pchają się do kontaktu i nie wyciągają ręki. Przykładem jest tu historia mojej babki, która wiele lat temu złapała gumę i stanęła przy drodze i obok stali jacyś mężczyźni i robili coś i ona spojrzała na nich oni spojrzeli na nią, któryś z nich powiedział hej, i pokiwał głową ona powiedziała hej, wyciągnęła z samochodu lewarek i zaczęła zmieniać koło gdyby potrzebowała pomocy podeszłaby do któregoś z nich i powiedziała help mej, pomóż mi proszę i któryś z nich podszedł by i zmienił jej koło, ponieważ jednak nie dała znać, że coś potrzebuje, tylko wzięła się sama do roboty, po wszystkim jeden z nich podszedł i powiedział, słuchaj, myśmy patrzyli, jesteśmy pod wrażeniem, jaka Ty jesteś dzielna, że sama dałaś radę. To jest taki naród, a przy tym wszystkim jednocześnie są to ludzie bardzo ciepło i sympatycznie nastawieni kiedy idąc przez las spotkałem mężczyznę z psem on kiwnął głową on powiedział hej, ja powiedziałem hej kiedy mijałem stojącego w swoim samochodzie lodziarza on również kiwnął mi głową powiedział hej, ja odpowiedziałem mu hej, ludzie, którzy nie, nie wchodzą ze sobą w zażyłość społeczeństwo, które nie nie narzuca się, nie zaprzyjaźnia się na siłę, jednocześnie odznacza się bardzo wysoką kulturą kontaktu wszyscy ci ludzie tak jak kierowcy dla pieszych na jezdni, tak jak piesi dla rowerzystów na wspólnych ciągach są w stosunku do siebie nastawieni pozytywnie oni ze sobą najzwyczajniej w świecie nie walczą oni ze sobą nie toczą wojny nie próbują jeden drugiego prześcignąć, wygryźć i rzucić e, na żer innym. A przynajmniej, bo oczywiście nie jest to utopijne społeczeństwo, gdzie wszyscy się kochają, a przynajmniej w codziennych kontaktach i nie starają się okazać sobie w takich codziennych, ewidentnie przelotnych, przypadkowych spotkaniach e, Pogardy, jakiegoś takiego poczucia własnej wyższości, jakiejś obcości. Jest to, mimo że jest to rzeczywiście naród mało wylewny, rzecz niewiarygodna i rzecz, której czasem w Polsce mi brakuje, bo kiedy jeszcze byłem w liceum, zdarzało mi się czasem uśmiechać do dziewczyn w autobusie. Niektóre też się uśmiechały, a niektóre zadzierały brodej rzucały mi jakieś takie sfochowane spojrzenie, co się będzie obcy uśmiechał. Tutaj ludzie na co dzień są po prostu dla siebie życzliwi. Mam nadzieję, że tak jak dogoniliśmy Szwecję technologicznie, tak jak dogoniliśmy Szwecję cywilizacyjnie, tak i pewnego dnia kraj nad Wisłą dogoni również szwedzkie społeczeństwo pod względem zwykłych, takich codziennych kontaktów międzyludzkich. Pozdrawiam.